Masa krytyczna. Odcinek chorwacki. Dzień dobry. E, 16 nie dam. 15 sierpnia jest 2008. Sam prawie że środek drugiej połowy wakacji. Tak, dobrze wiem. I tak, e, chciałem powiedzieć tak na początek, że chorwacki kojarzy się z Macki, e, nież żeby to jakoś miało znaczenie dla dalszej części podcastu, bo nie ma i dziś będzie długo oczekiwany głównie przeze mnie odcinek a, o Chorwacji, bo byłem w Chorwacji. Kiedy to było? Oho! Wow. Nie wiem, mi się to wydaje strasznie dawno, ale to było tak naprawdę niedawno. za jaką kto ma skalę, bo ci co mają nudne życie, to dla nich to było prawie wczoraj, że w ogóle. Ale ja mam intensywne życie i dużo rzeczy się dzieje i dla mnie to było już dawno, bo w międzyczasie działo się dużo, dużo intensywnych różnych rzeczy. I teraz tak na dzień dobry chciałem od razu na wstępie powiedzieć, że Basia jest prawą prywatną. I w związku z tym nie będę więcej gadał tu o Basi, gdyż Basia jest prawą prywatną. Shut up! Shut up! Mówię prywatną, shut up! No, prywatna to prywatna i już. Ale że w Chorwacji występuje, to oczywiście we wszystkich nagraniach, które zaraz puszczę, będzie, no nie we wszystkich. W niektórych będą Chorwaci albo więcej ludzie. Ale to może zacznijmy od tego, że... Eee, byliśmy najpierw, cała podróż wyglądała tak. Byliśmy w Krakowie i w Krakowie jeszcze Basia powiedziała tak. Jestem w ciąży. I od tego pięknego akcentu zaczynamy podróż do Ura! Nie! A potem siedliśmy do autobusu, a w autobusie był bardzo dziwny pan znaczy, bardzo dziwny, taki dziwny. Pan, który zrobiłby karierę jako podcaster. Pan tak nawijał, no, no nieprawdopodobnie. I teraz puszczę wam, rzadko robię, że robię takie rzeczy, że puszczam takie długie fragmenty wypowiedzi, ale w tym autobusie, no to, to było dziwne. Ja nie wiem, może znacie takich pilotów wycieczek. To nawet nie był pilot, to był taki gość, co go zastępował, ale gość się minął z powołaniem. Talkshow powinien prowadzić. Bo no to no, tak naturalnie gadał. Mówię tak. No i... Pilota nam wzięli, chyba nie wiem czy umarł, bo to był taki ser, bo on, on nie za bardzo taki zdrowy był i nie wiem co mu się stało, musieliśmy sami sobie to teraz zorganizować jakoś. No i myślę, że będzie miło no. i teraz tak, u mnie trzeba jakoś się zdyscyplinować jeżeli się zatrzymujemy gdzieś na jakichś tam powiedzmy parkingach powiemy tam 15 czy pół godziny bardzo proszę te czasy przestrzegać bo później będziemy mieć problemy tam w Chorwacji Jest, jak ktoś pewnie wie, większość wie jest taki jeden tunel który jest w jedną stronę tylko i tam jest tysiące aut, czasami się stoi po 5 godzin, żeby przejechać ten tunel jeżeli otworzą drugi, no to jakoś tam leci. Wiedziałeś? No, Nie wiedziałem. Tyle tych spraw. A teraz sprawy takie techniczne w autobusie. Mamy y, siedzenia, które się rozkłada, rozkładają do tyłu i przesuwają w boki, na boki. Rafał tu. To już wiemy. Już to zademonstruje. No, to jest ramo. Rafał demonstruje właśnie. Jak sąsiad pozwoli, albo sąsiadka, żebyś za bardzo nakręca się tam nie wchodzić. Będziesz pozwalać? No, ja będę, będę. Jest taki... Dzięki, do góry. No. Następnie no. jest taki podłokietnik tutaj. Woda mi się, jak ten Faza mówi, no. No, no. no. no. no. no. Do, do, do, do góry, do pierwszego tyknięcia. No, Władek, nie? Ile kut, no i Kazi. Tak. Jeżeli dalej, to... Tegoś jest. Do, podnosimy tak, do góry tak. i pójdzie. To ma sobie swobodnie Opadaje. sprawa. A sprawa to jest... Aha, ubikacja to kurczę jedno z najważniejszych spraw. To, to później takie zapady tam wychodzą z tego, jak, bo czasami ktoś rzuci całą tą, tą, paczkę w higienicznych i jest zatkane ostatnio żeśmy tak jechali właśnie i taki wopaczek chodził cały czas taki młody do tej ubikacji nie wiem co on tam robi, czy mu się podobała dla mnie to tam nie za bardzo przyjemnie no, ale można z tego skorzystać, bardzo proszę tylko proszę te, te wszystkie od, jak to nazwać, odpadki rzeczy, które są tam w, po wyjściu z ubikacji niepotrzebne zostawiać, tam jest w boku taki taki czarny kosz, taka krawka. tam jest, że się tam wszystko zmieści. Nie wrzucamy, proszę, do ubikacji, bo naprawdę będziemy mieć problem. Co, papier, to, to nie Nikt nie chce wierzyć, ale no tak. właśnie papier. uwierzyli, że wszyscy inni ja. tak ostrzegają o, o tą ubikacji, ale to jest naprawdę 40 stopni ciepła, no i nie będę dalej opowiadał. następnie tam są dwa przyciski. Żeby wiedzieć w którym ścisnąć, to przycisnąć tę, tę wodę, no. będziemy jechać. Jak jeżeli coś tam komuś nie pasuje, proszę tu przyjść do mnie i ja tu wszystko będę oh. wyjaśniał. A tutaj jak mi się oh. uda, no, co? Ja mi się uda, to wyjaśnię. Jak nie, no to, to tak zostanie, jak było. No, i, I proszę ten chodnik co tu mamy. To jest też bardzo ważne, żeby go nie spychać nogami do przodu, bo tam z tyłu jest cała, no silnik po prostu, no i on tam wali tym ciepłem, są różne tam wroty, takie no pod spodem, takie wejścia tam, jeżeli ten go odsuniemy, tam, a zwłaszcza z tyłu. Ja, czy pan dostanie brawa po przemówieniu? Jeszcze gorzej nie wiem, możemy zacząć brawa, to może inni pójdą. Któryby, tam Ale rodze, czekaj, bo ja mam jeszcze pytanie. Zrobili, że czasami jeszcze. to ciepło czuć. Musisz no. się osobiście, przecież będziesz krzyczeć. Będę krzyczeć. No cóż, no, no życzę co? miłej podróży. No, będziemy się starać, żeby to jakoś tam poszło, się nie denerwować, przychodzić z problemami do mnie no. i będziemy Pruszyć. sobie to spróbować wyjaśnić. Na wszystko forum i tak może dalej. pytanie? I kierowców proszę nie stresować. Jak jedzie, nie wolno do niego tam nie nic. Dziewczyny, to ja nie żeby się tam bardzo nie uśmiechają, takiego Głupoty do głowy <śmiech> przychodzą. <śmiech> <śmiech> ja mam pytanie, czy będą filmy? Może oczywiście, bo. Można z nim pogadać, jak będzie miał przerwę. Chyba, że w nocy, jak jedzie, ten to też można przyjść, tu pogadać sobie z nim. No. No, albo ze mną, ewentualnie, no to ja tam też mogę pogadać w nocy, żeby, no, żeby mu było bardziej miło. Dziękuję. Przepraszam, ja nie jestem pilotem, ja tylko tak zmyślam co mogę. była czy wszystko, a nie tak. A ja muszę z mówić, no. No, to dziękujemy za uwagę. To dziękujemy. Był, był no, a potem... O, co to się stało? Zepsuty, mam jakiś plik. A potem dojechaliśmy w końcu po dobie do Chorwacji i aż się wzruszyłem. Tutaj. Pierwszy raz wzruszyłem się na chorwackiej ziemi. Jestem. Też jestem. Ja sam. Ja sam na... No. W Chorwacji. Chorwacji. Tisi u Chorwackoj, od Moru. Tissi. trawnik tak chorwacki, paczeki i ładnie, równiutki, trawnik jak bandy. No a potem pojechaliśmy już sobie do domku i mieszkać u Marii i Maria miała dobre wino, ale jej nie nagraliśmy? I za w ogóle za mało wina wzięliśmy od niej, no niestety. I poszliśmy pierwszy raz nad morze. Mam ręczniki, bucik Idziemy to nad morze na małe dymanko. Będę dymał materac. Nadymanywany. Tak. Nadymowywał go. mi smutny los, nigdy inny dymak. Jednym nie jest chętny do dymania no taki los. Właśnie, poszliśmy sobie i one tam pływały, a w ogóle to ja nie powiedziałem, z kim byłem. Czy mówiłem kiedyś? Mówiłem byłem z Basią i byłem z Dorotą, która jest zupełnie przypadkowo rodzicielką Basi, gdyż ją urodziła. A ja nie mam nic wspólnego z rodzeniem. Basi, nic, nic zupełnie. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Nic, dalej, potem byliśmy sobie, żyliśmy sobie, było fajnie, dwa tygodnie, a w Chorwacji jest w ogóle gorąco, a czasem jest zimno, w drugim tygodniu zrobiło się zimno jak pieron, e, przez trzy dni chyba, Że zimno jak pieron to jest dla mnie 20 stopni, to jest mróz w ogóle. O teraz na przykład w Krakowie jest 30 stopni, i coś się dziwnego dzieje za oknem, e, jak się to nazywa? Weather Fox, taki program do Firefoxa, taki plugin o pogodzie mi tu opowiada. Ktoś mi dzwoni, później zadzwoni tam. Eee, I mówi, że teraz jest Thunderstorm i 30 stopni jest w Krakowie. No, tak. O, mój dzwonek, mój, mój telefon dzwoni, właśnie. Słychać? Muczy. Odwalcie się, ludzie, nie będę odbierał co. Kurde, ostatnio mi dzwonią telefony. 120 minut średnio, 3 na godzinę. Cholera mnie może wziąć. Wyłączam to. Nie badaj się, dzisiaj mam spokój. Dzisiaj jest święto, a zrobię dygresję na święto. Albo później zrobię dygresję. Albo nie, zrobię teraz, bo sobie zapomnę. E, dzisiaj jest jakieś święto. W ogóle to jest ten piątek dziwny. Jakieś chyba w niebo wstąpienia, czy co? Co mnie bardzo dziwi, bo z tego, co ja pamiętam z konstytucji polskiej, to jest e, kościół jest oddzielony od państwa czy nie, coś znowu, zmie, zmiany zaszły jakieś, to jak, z jakiej paki to święto jest ustawowo państwowe i dlaczego ja do cholery nie mogę iść do sklepu i kupić sobie tam na przykład coś do jedzenia no bo miałem taką ochotę, idę do sklepu zamknięte wszystko, jak leci tak, fajnie i teraz ktoś mi mówi, że no to gdzie no jest święto takie, no to w ogóle to jest święto tak, Niebo stąpienia NMP tak, Najświętszej Marii Panny zdaje się no i teraz pytanie, a co jak ja nie wierzę na przykład w to, że se w niebo wstąpiła? Bo mogę, prawda? Konstytucja mi to gwarantuje. Poza tym nie muszę być katolikiem, przypadkowo zupełnie nie jestem. I co? A świętować muszę? A ktoś mówi, nie musisz, no nie, nie, no nie musisz. No właśnie muszę teraz. Dlaczego? Bo ustawowo wszystkie sklepy i wszystko ma być zamknięte. To jak ja mam nie świętować? Jak? Mam iść do sklepu i powiedzieć, ej, ja nie jestem katolikiem, mnie możecie obsługiwać, tak? Nie mogę, bo ustawa mówi, że nie mogą być sklepy otwarte. Do jasnej cholery, co to jest za kraj, co, co za paranoja ludzi? Patrzcie, mam taką sytuację, że tak, facet ma sklep i chce sprzedawać, zarabiać pieniądze. Pracownik pracuje w tym sklepie i chce pracować, robić tam kole czy coś tam. No chce, no bo się zatrudnił się to widocznie chce, nie, jakby nie chciał, to by poszedł do innej firmy. Chce. Albo nie chce, ale to jakiś na pewno kurde chce. Ja chcę. Za odpowiednio dużo. Ktoś chce. Dobra, mamy taką sytuację. Dobrze, załóżmy, że mamy jedną konkretną sytuację. Nie musi być reprezentatywna dla całego kraju, ale może być taka sytuacja. Facet ma firmę, chce sprzedawać. Pracownik jego chce pracować. A ja klient chce kupić to, co on mi sprzedaje. I w czym jest problem? No w tym, że przychodzi jakiś francowaty urzędnik i on mi mówi, temu właścicielowi firmy i temu pracownikowi, że nie będziemy mogli dzisiaj nic kupić, sprzedać, zjeść, wypić. Bo dlaczego? Bo on tak mówi. A ja go nie zapraszałem do tego, żeby mi on zabraniał albo kazał coś robić. Ani właściciel firmy, ani pracownik, ani nikt w ogóle nie chciał mieć nic wspólnego z tym facetem, ale on przychodzi, chociaż go nigdy to nie prosi i dla naszego dobra jeszcze, żeby zwiększyć bezczelność tego wszystkiego, mówi, że nie możemy sobie dzisiaj ani pracować, ani zarabiać, ani jeść, ani pić, ani kurde w ogóle nic, żyć, nie wolno. E, żeby dobić właśnie to wszystkich i wszystko i jakąkolwiek logikę i sens tego, to, a to wbrew konstytucji zupełnie, to jest święto kościelne, e, które nie powinno być no, ja nie wiem, jak to mówić. Nie, e, ludzie, którzy nie są w tym kościele, powinni mieć prawo nie mieć nic wspólnego z tym świętem, ale nie mogą nie mieć prawa mieć nic wspólnego z tym świętem, bo nie mogą, bo to się nie da technicznie tego zrobić dziś. No, a jeszcze dla wszystkich, którzy u, uznają to święto, to ja przypominam, jak absurdalną rzeczą, znaczy to jest taka moja prywatna opinia, że jest absurdalną rzeczą świętować coś, czego nie było. Bo NMP wcale nie w niebo wstąpiła, według źródeł wszelkich dostępnych historycznych. To zresztą to jest takie późno, ustalono, że w niebo wstąpiła po 1900 latach, czy coś takiego. Ktoś nagle się zorientował, że se w niebo wstąpiła i ogłosił to. No, nie, znaczy tak wśród ludu to chodziły plotki przez setki lat o tym, że u, a wiecie co, opowiadał mi szwagier, że 530 lat temu Maria to ją w niebo wstąpili, bo widział, jego pra pra pra pra pra, pra, pra dziadek i kolega kuzyna, coś tam, chyba, nie, nie wiem, tak naprawdę jak to działa, tak naprawdę mi to wisi, ale nie wisi mi to, że nie mogę robić to, czego chcę, z ludźmi, którzy też chcą to robić, bez żadnego sensownego powodu i wbrew prawu, jakie w tym kraju powinno obowiązywać, a wszyscy mają je w dupie. I, i to mnie trochę wpienia, bo nie miałem co jeść. Musiałem łazić przez pół miasta żeby cokolwiek zjeść dzisiaj. No jest to irytujące, nie? Może, nie wiem, może większość ludzi będzie w końcu zirytowana tym wszystkim i przestaną y, naciskać na wybieranych przez siebie polityków, żeby zmieniali prawo w tak idiotyczny sposób, pozbawiając ludzi wolności. Takiej podstawowej dosyć, no. Dobra, ale to była zupełnie z innej bajki wątek, a teraz będzie część dalsza relacji Ej, z Chorwacji. W Chorwacji, jak już byliśmy, wracając do rzeczy, to... Basia z Dorotą chodziły sobie pływać, nurkować, a ja sobie brałem gitarę, chodziłem na skałkę i ćwiczyłem granie, śpiewałem piosenki sobie tak i sobie amuzom, sobie a krabom, które łaziły po tych skałach, jak na nich siedziałem. Śpiewałem krabom piosenki i przez falę leciał mój głos i dźwięk gitary i bardzo było fajnie, bo potrzebowałem poćwiczyć granie na gitarze i śpiewanie. No i mogłem sobie to tam robić w spokoju, a ludzie sobie inni nurkowali, wszyscy byli szczęśliwi a potem wracałem wieczorem, znaczy wieczorem, po południu jakoś, z napisaną jakąś tam nową piosenką albo z niczym tam ciekawym, ale w każdym razie wracałem i w, do domu, a w domu była Basia, która właśnie przez nurkowania i Basia opowiadała, co się ciekawego działo i na przykład było tak. A Basia gdzieś pływała pod wodą w stroju nurka, bo ma certyfikat i widziała zatopioną Atlantydę jak widziałam schody takie, takie władcowo-pierścieniowe. One były takie długie i zakręcały i w ogóle było super. Jakby gdzieś na ziemi miała być Atlantyda, to właśnie tu. W Gracie. No, tam właśnie. W Starym gracie był. Tak. No, e, A w ogóle to one tam nurkowały w bazie nurkowej pod tytułem Nautika. O tej bazie powiem teraz krótko i szybko, że nie spodziewałem się, że tam jest tak fajnie, bo... E, fajność tej bazy bierze się stąd, że są tam fajni ludzie. Kadra taka stała w miarę. Znaczy taka zmieniająca się, ale mniej więcej taka plus minus stała i w ogóle społeczność nurkowa jest bardzo fajna, taka luźna i wesoła bardzo. Część nawet bardzo wesoła. E, no I, I bardzo mi się to podoba i zapraszam wszystkich, którzy by chcieli coś innego sobie porobić na wakacje. Już nie wiedzą co robić, nie chcą mi się turyst turystycznym? Turyst, Turystyką. Turystyką zajmować. Nie lubią takich wyświechtanych wycieczek, żeby sobie pojechali i zanurkowali. Tam trochę tam kosztuje, ale znowu nie aż tak, żeby nie dało się przez rogu zbierać. Więc polecam nautykę w Chorwacji. Pod wodą można różne rzeczy zwiedzać, widzieć. Wraki, jakieś kraby, ośmiornice i inne pierdoły. Można oglądać. I w ogóle to jest zawsze coś nowego, więc jest fajne. A nurkowie... No w ogóle to mają fajną pracę, bo sezon trwa tydzień, taki no taki jeden kawałek sezonu. Zaczyna się od imprezy powitalnej, a kończy się na imprezie powitalnej, więc dwa dni w tygodniu mają ustawowo, ustawową imprezę. W weekend też mam imprezę, to tak wiecie. No. Nie no, tak naprawdę to trzeba ostrożnie z imprezą, bo po na kacu nie można nurkować za bardzo. Nie można. A w ogóle, y, nurkowanie, jeden z głównych problemów z nurkowaniem jest taki, że gaz się rozszerza bliżej powierzchni, a się kondensuje im głębiej. W związku z tym, jak się na przykład nieumiejętnie wynurzy, to ci rozerwie płuca i uszy, i bębenki w uszach, czy tam jakąś tam prze, prze, nie przeponę, tylko tą taką, no, taką jak. Jak się to nazywa? Jak błona dziewicza, tylko w uszach. No. Nie, trochę inne. No to błona bębenkowa, no, chyba tak, jakaś błona. No, więc ją rozerwie gaz i trzeba ten gaz wypuszczać, no, jak się wypływa. I w ogóle tam różne tam przepisy, tam nie przepisy, wskazówki ważne są, ważne. No, dekompresje i tego. I w ogóle jeszcze azot ciekawie działa. Azot działa na ludzi w taki trochę sposób jak alkohol a to czasem trochę inaczej, ale tak głupieją, tak się robią tacy dziwni i nie można przez to też przez ten azot głównie za bardzo nurkować, bo to co mają w butlach ludzie, normalnie to, to jest normalne powietrze i azot pot na jakichś głębokościach, no tak w skrócie mówiąc, bardziej uderza do głowy i jest z nim problem i może ludzie mogą dziwnie od tego azotu dziwnych rzeczy dostawać. Dobra, nieważne. W każdym razie może to pod wpływem azotu. Jedna jednej z imprez ludzie zaczęli śpiewać piosenkę bardzo piękną, bardzo mi się podobała i kuczci ludzi z Nautiki, nurków, których tutaj bardzo chciałem, nie wiem co chciałem, pozdrowić. Lubię ich w ogóle, więc zachęcam wszystkich, którzy lubią się bawić, żeby tam jechali, ponurkowali. No. I na imprezie będą mogli sobie usłyszeć taką piosenkę kultową z Nautiki. Maryś moja, Maryś, chodź znowu do lasa, ja ci w cieniu gościa pokażę krawość. kici, kici. zdarzyła na bardzo piosenka. To była ulubiona piosenka tych, co przyjechali tam nurkować i chcieli ją ciągle śpiewać, niektórzy zwłaszcza. No Basia i Dorota to w ogóle były najbardziej rozrywkowe z całej imprezy, a ja się przewijałem tam w roli osoby takiej dziwnej, towarzyszącej trochę i gitarowej, ewentualnie czasem. A, i teraz. Chciałem, aha, jeszcze zanim powiem i teraz, to jeszcze chciałem zrobić dygresję, bo na zewnątrz deszcz pada. Pada deszcz, zrobił się thunderstorm i chciałem powiedzieć, że ten firefox weather, firefox czy fox weather czy coś, które mi mówiło, że jest thunderstorm, a za oknem go nie było, jest prorocze, zna przyszłość, wiedziało, że będzie burza i będzie lać, a tu jeszcze nie lało, właśnie się dziwiłem, tu jest napisane, że thunderstorm, a za oknem jest dziwnie, ale nic, nie pada, a tu pada, więc dobrze, <śmiech> fajne. No, a teraz chciałem powiedzieć, że tam ludzi dużo grało na gitarze, zwłaszcza sobie radzi z tym dobrze i ze śpiewaniem szef tej całej nautiki tamtejszej, chorwackiej i w ogóle współwłaściciel nautyki Piotr Stus, z którego mu szczęścia życzę wiele, zdrowia, szczęścia, pomyślności. E, pewnie mnie nie słucha, ale jeżeli mnie słucha, to powiem, że jakby wszyscy e, kierownicy, liderzy, dyrektorzy, Ludzie, którzy cokolwiek prowadzą, mieli tyle pasji, co ten facet, to wow, Polska by była pięknym miejscem, naprawdę. No, e, się rzad, czy, Zwykle często się zdarza, że po jakimś czasie pracy w jakimś jednym zawodzie ludzie się tak wypalają i wszystko się robi rutynowe, ale Piotr jest inny, e, lubi sobie grać i śpiewać i się cieszy cały czas tym, co robi. Zajmuje się też fotografią podwodną, więc no, jest tam w tej bazie i jakbyście chcieli, to warto poznać człowieka. No i wiadomo, że jak człowiek z pasją coś prowadzi, no to musi być fajny efekt. No także zapraszam do nurkowania za rok, czy tam kiedyś. Nie, nie ja nie wiem, czy w zimie się nurkuje też, czy nie? A w Chorwacji jest chyba jednym z lepszych miejsc do nurkowania. Nie jest za ciepła, nie jest za zimna i w ogóle jest fajna. I fajnie są tam jakieś ośmiornice, nie? No to ja teraz na cześć... Piotra, który jest szefem Nautiki, bazy nurkowej w Chorwacji, w Starym Gradzie to se postanowiłem zaśpiewać piosenkę, bo zawsze śpiewam w, no nie zawsze, czasem już teraz będę śpiewał w połowie podcastu dożyliśmy szczęśliwie połowy podcastu i teraz będzie piosenka typu szanta, bo w szant jeszcze nie śpiewałem i, i w sumie Piotro lepiej tak naprawdę śpiewa, ale se, se zaśpiewam piosenkę szantę o wielorybach teraz będzie Nasz diament prawie gotów już, w ciśninach nie ma kry. Na kei piękne panny stoją, w oczach błyszczą łzy. Kapitan w niebo wbija wzrok ruszamy lada dzień. Płyniemy tam, gdzie słońca blask nie zmąci nocy cień. A więc krzycz, oho, ho! odwagę w sercu miej. I rybów cielska kraśne są, lecz dostaniemy je. A więc krzycz, ocho! Ho! Odwagę w sercu miej Wielorybów cielska groźne są Lecz dostaniemy je! I panno, powiedz, po co łzy Nic nie zatrzyma mnie Bo prędzej w morzach kwiat zakwitnie Niż wycofam się No nie płacz, mała, wrócę tu Nasz los nie taki zły Od dadł katów wór za trani I wielo A więc krzycz ho, ho Odwagę w sercu miej, wielorybów cielska groźne są, lecz dostaniemy je. A więc krzycz ho, ho! odwagę w sercu miej, wielorybów cielska groźne są, lecz dostaniemy je. Na deku stary wąchał wiatr, netę w ręku miał, na łodziach co zwisały już z harpunem każdy stał. I dmucha tu, i dmucha tam Ogromne stado wciąż Arbuny wiosła, liny braci Ciągaj, i ciąg A więc krzyczo, ho Odwagę w sercu miej Wielorybów cielska groźne są Lecz dostaniemy je A więc krzyczo, ho Odwagę w sercu miej Wielorybów cielska groźne są Lecz dostaniemy je Dla wieloryba już Ostatni to dzień Śmiały harpunik Uderza mnie, A więc krzycz Odwagę w sercu miej Wielorybów cielska groźne są Lecz dostaniemy je A więc krzycz Odwagę w sercu miej Wielorybów cielska groźne są Lecz dostaniemy je Bracia i us. Przynoszę wam złą nowinę w słowach i dźwiękach. Pamiętaj, i ty bracie, i ty siostro, byś nie miał innych programów przed tym jednym, i jedynym noszącym zbawienny tytuł. Bądź gotowy, i ty bracie, i ty siostro, na przyjęcie pana mego do swego serca. To jest tolerancja. A pierdolisz pan tolerancja. No sam pan pierdolisz. No tylko nie pierdolisz, bo wridać mogę dać. Też wridać mogę dać. No to była reklama podcastu nie tylko dla Orłów www chyba. Chyba. nie tylko dla orłów.com chyba. Chyba kom. Nie tylko dla Orłów, Orlow. Nie tylko dla Orłów.com. Tak. Bo jest to jeden z niewielu podcastów, trzeba go zareklamować, który jest i istnieje. No bo zawsze tak w Polsce jest, że każdy mówi, a ja to bym zrobił lepsze, ja to bym zrobił to i zrobiłbym zrobił tamto, albo jak ktoś coś wymyśli, sprzeda, cokolwiek tam, nawet drobnego, to wszyscy mówią, ale to przecież każdy mógł zrobić, no to czemu jeden tylko zrobił? Pytanie. I to jest właśnie taki człowiek, któremu należy... Przyznać to, że jest mężczyzną Bo ty, tak się odróżnia faceta od mężczyzny Że mężczyzna gada, że każdy by zrobił Że zawsze zrobię, to będzie, tamto będzie Ale nie robi, a mężczyzna robi I tym się odróżnia chłopców od mężczyzn Już powiedziałem, co chciałem powiedzieć na ten temat A teraz... Wracamy do, albo nie, jeszcze powiem, reklama siebie samego. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to ja się teraz przebranżowuję na. Pio nie, piosenkarza, Barda, Barda, grajka i śpiewajka i na stronie www.completelyunprofessional.com albo nie, lepszy adres: www.martinlechowicz.com. No, też łatwo zapamiętać i wpisać się da. Lechowicz przez CH, a Martin przez T. No, .com. Tam są wszystkie moje piosenki, a tej nie ma, bo to przecież taka nie moja, to co będę. Przecież masz taka dobra nieba. I teraz będzie część dalsza relacji z Chorwacji. Uwaga, uwaga, przyszła Basia z nurkowania i będzie świeżo mówić, co dzisiaj było. Dzisiaj było ostro, bo strasznie trzepało i się cztery osoby zżygały w ogóle <głosy> i nie nurkowali. W tym nasz Adaś ukochany się zeżygał i moja mama w dobrej wierze dała mu śniadanie nasze, drugie, które sobie wzięłyśmy, a on nie wyrzygał później i żeśmy przez cały dzień nic nie jadły, ale nurki były rewelacyjne, bo widzieliśmy pływającą ośmiornicę i było mu reno. super i narobiłam zdjęć, mam zdjęcia mam zdjęcia <grym> siebie i mamy i stusa i nas i Poka, różnych pokaż, zwierząt pokaż, pokaż, to tam są, w bazie są aha. i to później się wgra na płytkę i będą i będą <grym> no ja się opalałam i się zjarałam sobie tyłek zjarałam, to, mam... Mam, będę miała różowy tyłek no czy jak to zrobić? no tak, tak leżałam sobie na brzuchu oh. i mam strój kąpielowy taki, oh. zdeczka wykrojony nie jesteśmy w średniowieczu cześć, znaczy stringi znaczy nie stringi, ja nie mam przecież <grym> widzisz stringi u mnie, <grym> się nie znam na to. Aha, no to cię nauczyć muszę. Znaczy, bo i teraz peszyć. Te <głosy> no. ja jestem jeszcze w średniowieczu, albo tak coś koło renesansu w każdym razie. Może oświecenie późne jakieś. No, a któregoś dnia pod koniec już prawie pojechaliśmy sobie do miasta Chwar na wyspie. Chwar, który jest stolicą wyspy. Nie wiem, czy są takie rzeczy. I tam się... Aha, jeszcze jedna rzecz powiem jak o Chorwacji. Jak się chodzi w Chorwacji, to pierwsze, co się w w uszy rzuca, po Chorwacji jak się chodzi, że tam ptaszki nie śpiewałem tak jak w parku normalnie w Polsce. Tam w ogóle nie ma ptaszków chyba. Tam są jakieś wredne świerszcze, cykady, ale nie mogłem złapać tego świerszcza, bo te świerszcze nie łażą po trawie jak świerszcz powinien, tylko po drzewach gdzieś. W ogóle myślałem, że to ptaki są najpierw. A to były świerszcze, tak mi powiedzieli, chyba to prawda. Widziałem takie zdechłe, to chyba to było. I te świerszcze drom mordy nieprawdopodobnie. Cały czas żeby tak... Zazywam puszczę, jak robią. Cały dzień, aż do wieczora. Wieczorem się zamykają mordy i idą spać chyba. Albo nie wiem, co się dzieje. Może ktoś jest zżera, czy co. A w każdym razie cichną nagle wszystkie, jest spokój święty, wieczorem jest fajnie, ale w ciągu dnia to jest gorąco. Świerszcze mordy drą i sklepy są zamknięte, bo wszyscy śpią i mają rację, bo jest za gorąco przeważnie i świerszcze denerwują te cykady wszystkich no, a teraz świerszcza wam puszczę i ciąg dalszych historii tak się właśnie drą cykady na chwarze, na cykla, na chwarze w mieście chwar, na chwarze, na wyspie chwarze w Chorwacji w Chorwacji, w Chorwacji. Da. Above the northern older part of the town of Chvar, on a hill some hundred meters above, rises the town fortress. It is commonly known as Fortica from the Italian word. fortezza, równa się fortification. And Spaniola Fortress, whatever it is, z XVI wieku bla bla bla. Historia fortecy mówi, że... W 1571 roku Turkowie zaatakowali miasto po czym, no normalnie, wyrżnęli, zgwałcili, spalili wszystkie co tam było łącznie z kurami i podpalili miasto a wszyscy się schronili szczęśliwie w fortecy tej tutajszej właśnie, tej forty, fortica a potem, 8 lat później, burza była pierdzielnął piorun w magazyn, gdzie był proch i wszystko wypierdzieliło i wyleciało w powietrze i wybuchło i już po boom. zabawie, boom, boom. jaka to jest ironia historii? najazd turecki, wojna, wszyscy przeżyli nic, a potem jeden piorun i wszystko Tam się wybuchło a jeszcze w 1971 roku z Fortice zmieniono w miejsce cateringu i teraz tutaj się je, pije i w ogóle coś pięknego, kawałek historii taka wielka, wojny były kiedyś a teraz przychodzą turyści, żeby zjeść sobie grzankę z piwem żałosne przedmioty. no nie? No. no to to będzie relacja z baru od mora do stola z restauracji zresztą? Gdzie znałem się na rzeczy w Chorwacji w mieście Kwar polecam. Chociaż jeszcze nic nie zjadłem pocz chleba, który mi tu przyniesie specjalnie zamówiłem. E, rewelacja. Co no jak się? mówi, tak jest no. I się zachowujemy. Się zachowujemy, nie ma Doroty, a się zachowujemy. Tak, mieliśmy w planie co innego, ale. Dobrze. Restauracja jest wykwintna, też się będziemy zachowywać. Adekwatnie do sytuacji. Zamówiłem sobie zupy zupę rybną. Zupę rybną. No, tak. A pan był fajny kelner, wesoły. Mam nadzieję, że to będzie coś takiego jak ucha ruska, której nigdy w życiu nie jadłem, ale wiem, że dobra jest. Też nie jadłam i nawet o niej nigdy nie słyszałam, ale życzę szczęścia. A, no Basia tak bardziej po, na zachodzie podróżuje i południu i w Indiach. Mhm. No. A ruski go mija szerokim łukiem, bo? Bo ruscy to albo mafia, albo ruskie dziwki w czerwonych koszulkach. A po zupie rybnej, jako aperitif, nastąpi spaghetti ala la tuńczyk. No. Przedorota, jakby tam jest, powiedz, powiedz, o kiblu w tym, od mora do stola, do, stol, do stola. Kiberek godny polecenia, aczkolwiek przymaskowany. Do toalety męskiej z pisuarem w roli głównej były drzwi otwarte, niestety nikt z niego nie korzystał w tym momencie, kiedy tamtędy przechodziła. No to rzuca pewien cień na skądinąd bardzo dobrą mm. restaurację. Zapolecam chleb. O, chwala. No to jedziemy. Zupa. Zupa, no rewelacyjnie podana. Wszystko świetnie było. Z tym, że pływ, pływa, w nich, pływa w nich piękne owoce morza. Jak się to nazywa? Właśnie o to mi chodziło, Nie wiem. Takie zwinięte... Jak się to nazywa? Krewetki. No, krewetki. krewetki, cokolwiek. Wygląda. Jest białe, białe różowe, zwinięte, pomarszczone. To wygląda jak grizna. taki płót młody. Robię zdjęcie. Grizda pokaż. No, no łyżdę, bo zdjęcie to, to powinno biaziesz? być, no? Dobrze. Dwa nawet. To no jem pierwszy, pierwszy raz. No dobra. Uu, czuć może. Może w smaku czułem, poczułem te wszystkie kraby wodorosty. Taki kanał portowy. Szkoda, że się nie dał pisać, ale jest to zupa rybna i dwie krewetki i jakiś kurde rak, czy coś. Nie wiem, co to jest? ja pierniczę. A to nie jest właśnie przypadkiem... Bo jeszcze to jest coś, co im wpadło z dachu albo do A to wie, że to całe się powinno jeść? Może tam tylko to coś w środku? To nie, trzeba zjeść całe i to szybko naraz przełknąć, zanim się... No właśnie się... nie, to weź pogryź, rozgryź. Ja nie dam rady chyba tego przełknąć jednak. Co to jest, My Cienkie bolki w porównaniu do nich, oni jakieś wielkie, czarne, coś, nie wiem. Muszle. Nie wiem co to jest, ale to jest coś co pełza na pewno. To jest ten co nie pełza, bo właśnie jest zamknięte, zamknięte w tej skorupie. To Nie pełza, to <laughs> nie. Uh, you tell me what it is? This dark stuff. The black one. Muscles, ok, thanks. No to już wiadomo. Co? Yeah. Ja... No to ja nie wiem, jak <głos》> to ja już nie było naturalne. Teraz jemy. mi kazałeś, to było nienaturalne. Jemy, jemy. I zjedliśmy i wszystko było naprawdę fajne. I tuńczyk, jak się tam je w tej restauracji, to naprawdę on jest jakiś inny, bo on jest taki chyba, co nie przechodzi przez procesy wszystkie unijne, konserwacji tego wszystkiego. W związku z tym nie traci smaku po drodze i jest no inny, taki jest jakby... Taki nie jest taki suchy strasznie, jak jest w Europie. Jak się, dopiero jak się porówna, to się czuje. No. A ostatnią rzeczą, którą nagrałem w Chorwacji, to był chór. Gdzieś chyba dwa dni przed naszym wyjazdem chodziliśmy znów z Basią po mieście, Stary Grad... No, jak to lubiliśmy robić, wieczorem chodzimy, chodzimy i nagle na ryneczku, tam się co jakiś czas coś działo, taki, wszystko takie małe jest, więc fajne. I tam taki mały jakiś ryneczek, placek, nie, ryneczek. I tam był chór, i chór to był chór taki, ja wiem... Właśnie nie wiem jak to określić, ale nagram go kawałek i sobie posłuchajcie jakie rzeczy są na świecie, ludzie sobie jeżdżą i śpiewam tak. <śmiech> To już oczywiście nie jest to, co nie śpiewali tylko, to jest e, utwór Zaidy. Jak on się nazywa? Aria, nie Aria? Zapomniałem zupełnie. No, nie wiem, nieważne, już nieistotne. Wszystko zapominam, jak tam byłem. Mam 6 minut gadania, to jeszcze wam coś powiem fajnego. O czym by tu wam ponawijać przez 6 minut? A, to, że się przekwalifikuje na barda, człowieka śpiewającego, jeżdżącego po knajpach z gitarą, w związku z tym, niestety, Znowu muszę zainwestować pieniądze w jakieś głupoty państwowe, żeby otworzyć własną działalność gospodarczą. No dobra, mniejsza z tym. W każdym razie e, teraz tak mi się trochę życie przestawia. Dziwne to jest, nie? Jak to w życiu się dzieje dziwnie, bo większość ludzi uznałoby to za szczyt szczęścia, żeby mieć taką pracę jak ja mam i wykształcenie i tak dalej, i doświadczenie programista, szczyt drabiny społecznej, E, pokarmowej takiej, nie? Programista, i to dobry, i tak dalej, bla bla, studia, wykształcenie, pierdoły, praca, stała, etat. No znaczy, no nie mam, nawet studiów nie skończyłem tak naprawdę. <laughs> nie mam tytułów studiowego żadnego, co uważam za właściwie powód do glory, że udało mi się uniknąć, bo mi się jakoś w szanse życiowe zwiększyły przez to. Co jest, wiem, że dziwnie brzmi, ale to prawda. A, a, a przecisz się teraz muzyczką, a ja powiem dalej. No, więc e, większość, no nikt, nikt normalny tak zwany by nie chciał zmieniać czegoś takiego. To jest, do tego dążyłem przez całe życie. Szkoła, studia, wszystko, nie? I koniec życia, taki ostateczny miał być taki, jak ja go mam teraz. Ale to właściwie ludzie, no ja chcę z tego uciec, ja chcę coś zmienić, bo mnie to w ogóle nie satysfakcjonuje. Jak tak ma wyglądać ideał życia we współczesnym świecie, to ja się nie dziwię, że liczba samobójstw ciągle rośnie i ludzie uważają, że mają wszystko, a są wiecznie nieszczęśliwi. No mi właśnie nie chodzi o to, żeby mieć cokolwiek, tylko żeby być najpierw szczęśliwym, a potem jeszcze po śmierci, żeby to szczęście się przedłużyło i trwało wiecznie. A, wiem, że mam wymagania wysokie, ale... Super. W ogóle też jest bardzo niemodne myśleć o tym, że kiedyś umrę, co uważam, że jest najgłupszą, najprze, największym przejawem głupoty ogólnoludzkiej, światowej. Ludzie na całym świecie, 6 miliardów ludzi straciło absolutnie rozum, bo nie wiem dlaczego, ale zachowują się tak, jakby mieli żyć właśnie wiecznie na Ziemi, że nigdy nie umrą i zawsze będzie fajnie. Zrób z tym jeżdżą bezpiecznie w pasach, tak jakby to im cokolwiek pomogło. No to co, że jeździsz w pasach i tak wykorkujesz? I co będzie wtedy z tobą? Po cholerę zbierasz te pieniądze? Po co inwestujesz tyle, żeby mieć wory, pieniędzy, dwa mieszkania? Na co ci to i co z tym zrobisz? Za parę lat cię nie będzie. I kto, komu to zostanie? No, No się trochę dziwne przesadzają. Zapomnieli po prostu o tym, co ważne. Priorytety im się popieprzyły. Coś góra z dołem, nie tak. Coś coś nie tak jest. Dobra, ale mi to wali. Ja nie mam zamiaru się poddawać ogólnemu trendowi skretynienia. I usiłuję y, żyć, po prostu żyć, przeżyć życie w pełni, ale to jest niemodne i niezrozumiałe, że mnie to trochę załamuje czasem, a zresztą mniejsza z tym nie muszę się porównać do nikogo, tak naprawdę, no i właśnie, dlatego postanowiłem m.in. z powodu moich priorytetów życiowych, że będę dążył teraz i spróbuję tak zrobić, żeby porzucić stałą, choć nudną dosyć i taką mało... Mało ludzką pracę programisty na rzecz bycia grajkiem. Tak, jeździć od knajpy do knajpy i śpiewać, bardować czy coś. Nie wiem, to może, może się uda, może się nie uda, nie wiem, ale tak czy inaczej spróbuję. Jak już tak dziwnie wyszło, że zrobiłem się jakoś niedorzecznie popularny i nie wiem, dlaczego się ludziom moje piosenki podobają, to już pójdę dalej, no co? Tak naprawdę to ja zawsze chciałem to robić, pisać piosenki i śpiewać. Więc To jest idiotyczne. 13 lat temu, już jak miałem tą gitarę i śpiewałem, słuchałem Kaczmarskiego piosenek i innych, to wiedziałem, że to chcę robić, ale robić to, to trzeba mieć, trzeba umieć i trzeba mieć wiarę w siebie na tyle dużo, żeby to robić. I jeszcze trzeba mieć znajomych albo jakiś przypadek musi nastąpić, żeby nie wiem, ktoś cię chciał słuchać. No tak czy inaczej to jest nierealne. I nagle się stało, co jest bardzo, bardzo dziwne. Jeden z tych zbiegów okoliczności, o których mówię w odwyku. www.odwyk.com Które mają związek, no nie bójmy się tego słowa, z Bogiem. No, ale to jest moja interpretacja, każdy może wierzyć w co mu się tam podoba. A to była masa krytyczna w ogóle odcinek. Któryś tam z kolei, nieważne, o Chorwacji mówiący i będą następne odcinki, bo mam bardzo dużo kawałów. Znowu, ile mam tam, ich tutaj mam, nie wiem, nie widzę. Zgubiłem je. A nie, są, są, są. Uuu, ponad 10, to będzie 10 odcinków, bo muszę je wykorzystać. Yy, I piszcie komentarze na stronie www.masakrytyczna.com i wchodźcie na moją stronę, bardzo was proszę, z piosenkami różnymi i piszcie tam, bawcie się, nie wiem, reklamujcie. www.martinlechowicz.com Tak, i co by tu jeszcze powiedzieć? zanim muzyka przebrzmi. Nic nie ma więcej do powiedzenia. Aha, że jak zwykle po tym odcinku będzie kawał. Dziś będzie kawał, który się pokazuje, więc może być niezrozumiały, ale spróbujemy zrobić... No nie wiem, może się uda, zobaczymy. Pa! Przyjechała kobieta do Francji, przyszła do restauracji i chciała spróbować ślimaków. No i kelner się pyta, jakie ślimaki... No to. Ilekiego z No to kelner podaje jej kartę i tam jest cała lista ślimaków, no ona nie wie, no to kelner, no to, to ja pani przyniosę trzy rodzaje. I przyniósł malutką muszelkę, średnią muszelkę i dużą muszelkę taką kanadyjską, ślimaka takiego. No i bierze tą małą muszelkę i. No to bierze tą środkową. Okej. Okay. Bierze tą trzecią i. Nic, jeszcze raz. Nagle patrzy się do muszelki, a tam się ma... Dawaj maleńka! Dawaj.